Miałam wszystkie zebrane, bardzo serdecznie. Tak, tak jak Ola powiedziała, kontynuacja będzie, chociaż w troszeczkę innej perspektywie będę mówił o kotach. Nie wiem, prawdę mówiąc, nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Proszę, proszę. Okay. To był żart oczywiście, będę próbowała zilustrować moją, moje wystąpienie wynikami badań, które przeprowadziłam na społecznością internetową. Ale w rzeczywistości problem będzie dotyczył, tak jak mówiłam, próby właśnie zdefiniowania lokalności jako takiej i tego, gdzie są jej granice. To może obrochomię... Nie, nie, nie, nie, chciałam... Z... No tak, tak, tak, tak. Komputer. To? Tak więc Pani doktor to tutaj przedstawiła bardzo dobre wprowadzenie i będę mogła ograniczyć wstęp teoretyczny. Tak jak była mowa, mamy, mamy troszeczkę problem z tą lokalnością, ponieważ nie do końca wiadomo, jak ją zdefiniować. Druga sprawa, to nie wiadomo, czy mówić o lokalności, czy lokal, o lokalnym jako takim. Ja pozwolę sobie zachować tą kategorię lokalności. Pytanie powstaje, gdzie jest właśnie, jak można ją postrzegać w kategorii przestrzeni, w relacji do przestrzeni. Ponieważ, wydaje mi się, że jakąś jakąś taką um, punktem wyjścia do rozważań jest właśnie mie miejsce, jako taki um, miejsc dwa elementy konstytuują lokalność. Jest to miejsce i wspólnota, czyli grupa, jakaś grupa ludzi. To bez tego wydaje mi się, że nie może mówić o lokalności. Tak więc miejsce jest punktem wyjścia, ale miejsce, jak wiadomo, też ma różny sens. Może mieć sens dosłowny, może być to miejsce jakieś wydzielone przestrzenie i może być to również mieć sens metaforyczny. jak wiadomo. Nauka społecznych przyjęło się uważać, tutaj już nie będę powtarzała tego, ale to jest oczywiste, wspólnotę, wspólnotę poszczega się jako kategorię taką, która jest związana mocno z terytorium, z miejscem konkretnym, jest to grupa ludzi, która jest jakieś określone terytorium geograficznie wydzielone zajmuje. Wystaje pytanie, czy współcześnie możemy zachować tą kategorię jako taką. Oczywiście ja nie kwestionuję tego, że mamy nadal do czynienia z, loka, z lokalnymi wspólnotami, jako takimi, ale wydaje mi się, że powstaje kolejna przestrzeń właśnie stworzona dla lokalności, która, która jest niekoniecznie związana z tym terytorium. Więc tak chciałabym się odnieść do właśnie wspólnot wirtualnych, które też funkcjonują w jakiejś przestrzeni, bo mówimy o przestrzeni wirtualnej. I właśnie moim celem tego referatu będzie próba takiej analizy tej lokalności w świecie wirtualnym. Chciałabym zilustrować ten referat właśnie odniesieniem się do konkretnej wspólnoty wirtualnej. Przepraszam, troszeczkę straciłam oddech. Jest to społeczność, która jest skupiona wokół największego obecnie forum zjeżdżającego miłośników kotów www.vmiau.pl. Wiem, że to troszeczkę brzmiło poważnie, ale jest, jest to dość ciekawa społeczność. Także może zacznę od... Yy, pominę tutaj już troszeczkę te, ten, yy, te, ten teoretyczny wstęp, bo nie ma sensu się powtarzać. Tak jak było mówione w tym tradycyjnym ujęciu, grupa społeczno-lokalna to, yy, to jest taka, która zajmuje określoną przestrzeń, w jaki sposób jest zintegrowana kulturowo, świadomościowo, obrzędowo. Można tu nawiązać również do tych rozróżnienia, które Lewis strauss wprowadził na społeczności zimne i gorące. Można nawiązać również do kategorii tenisa, gemeinschaft, kontr Gesellschaft. Taka koncepcja funkcjonowała, wiadomo, do lat xx wieku, kiedy szkoła szikagorska zaproponowała właśnie zwrócenie uwagi na społeczności nie te stricte lokalne funkcjonujące w jakiejś społeczności wiejskiej, tylko bardziej skierowała się w, w stronę miejskich wspólnot. No i krótko mówiąc, tak jak rozumiemy, społeczność lokalną to jest właśnie jakiś geograficznie wydzielony obszar, który zamieszkany jest przez ludzi, między którymi dochodzi do interakcji, łączenia wspólne więzi, przejawiają jakieś wewnętrzne zintegrowanie i pozwalające im na to, żeby ja nie wiem, czy ten mikrofon ma sens. Prawdę mówiąc, nie wiem, ja, jak go właściwie trzeba. I proszę, szkoła? Nie, musi być. A, Musisz. To jest pusta. Pierwszy raz, prawda? Mówią, mikrofon, dlatego może. Także, która pozwala im na jakieś, na jakieś konkretne działanie. Jak wiadomo, no współcześnie trudno, trudno ograniczyć to do tego. Do, do tego rozumienia takiego terytorialnego. Mamy do czynienia z pewną deterytorializacją. De, de, Bóg twierdzi, że żyjemy w epoce, w której przestrzeń przybiera dla nas postać relacji między pozycjami. Jest to pewna relatywizacja miejsca, staje się ono płynne, ruchome. Tutaj pani doktor Stanisz na pewno rozwinie tą koncepcję w późniejszym referacie, m, mam na myśli, koncepcję właśnie ruchomych miejsc, jednografii wielos, wielomiejscowej Markusa. Tak więc zakorzenienie już nie musi wiązać się z jakąś konkretną przestrzenią geograficzną. Ja bym powiedziała nawet, że mamy, że współcześnie jednostka jakby konstruuje tę lokalność wokół siebie, ponieważ wszyscy funkcjonujemy w różnych lokalnościach jednocześnie. Nawet mamy wspólnoty sąsiedzkie, mamy wspólnoty uczelniane, czy z, związane z pracą. Także to jest, to jest taka wielolokalność współcześnie powstaje pytanie wobec tego, czy lokalność traci na znaczeniu, czy należy w jakiś sposób przeformułować, czy, czy, czy należy to pojęcie poszerzyć, czy należy w ogóle utrzymać to pojęcie, czy może, należy, czy może warto wprowadzić jakieś, jakiś inny termin, który może je zastąpić. Jeden z pierwszych, który właśnie zwrócił uwagę na to, że wspólnoty niekoniecznie muszą być zlokalizowane przestrzennie, jest Arjun Appadurai. W swojej pracy, Nowoczesność bez granic, z 1996 roku, zaproponował taki termin sąsiedztwo. Zauważył on, że etnografowie ignorują takie, takie jakości lokalności, lokalnej grupy, jak i kruchość, i etos. Nawet ten aspekt uczuciowy, jest to lokalność w jego ujęciu, to jest lokalność jako struktura odczu odczuwania. Sąsiedztwo to jest taka próba właściwie zmiany znowu może terminu i wprowadzenia nowej kategorii, która wywodzi się oczywiście z tej tradycyjnie pojętej lokalności, ale ma nieco inną, inną właśnie, inne znaczenie. Dla Apaduraja lokalność jest jadwiskim kontekstualnym sąsiedztwa są wytwarzane i to jest też istotne właśnie. Nie, sąsiedztwo, lokalność nie jest czymś danym, nie jest czymś, czymś, co jest daną jakością i nie podlega zmianie, tylko pod, nie wymaga ciągłej, ciągłego procesu podtrzymywania, wytwarzania pracy nad tym. To nie jest, nie jest jakaś trwała, stała jakość. Wytwarzanie lokalności właśnie jest oparte na jakiejś takiej dialektyce pomiędzy kontekstem sąsiedztwa, a kontekstami szerszymi. I oparty jest na jakimś procesie ciągłego negocjowania tych znaczeń. Jest to w pewnym stopniu sfera zagrożenia, którą właśnie trzeba chronić przed, przed jakimś... Przed jakąś jakimś zmianą tego, tego znaczenia tej lokalności. A padła jeszcze zwraca uwagę na taką kwestię, jaką rolę odgrywają rytuały w tym procesie wytwarzania lokalności to można powiedzieć, że socjolog powiedziałby, że to jest kwestia socjalizacji nowych członków danej społeczności. On mówi o wytwarzaniu tu bylców. Wydaje mi się, że to podobna jest kwestia, tylko może ujęta innymi słowami. Jak zatem można tę koncepcję odnieść do społeczności wirtualnych? Tutaj, jeśli chodzi o wspólnoty wirtualne, wydaje mi się, że to jest no, dość bogata, daleka tradycja, tak przynajmniej długo, jak internet, jak sam internet. Badacze dość szybko zorientowali się, że to jest nowe, ciekawe środowisko, które można badać, y które stwarza kolejne problemy badawcze. Y I dostrzegli właśnie tę analogię do świata rzeczywistego. Tutaj znowu pojawia się problem terminolo terminologiczny, czy możemy mówić o świecie realnym i wirtualnym, ponieważ no, w ten sposób już jakby nadajemy jakąś y już jakoś definiujemy to odgórnie. Y pierwszym takim badaczem, który właśnie zwrócił uwagę na analogię pomiędzy społecznościami wirtualnymi a tak zwanymi realnymi, no umownie będę ten, ten, ten używać, był Hamad Rengold. To było dwa lata nawet wcześniej przed, przed koncepcją Apaduaria i on był dość takim entuzjastą właśnie wspólnot wirtualnych. Twierdził, że on widział, widział w nich jakieś remedium na właśnie upadające lokalne wspólnoty, te, te kontaktowe wspólnoty organiczne, i y, od, od tego czasu pojawiło się wiele prac innych badaczy nauk społecznych, którzy dostrzegli właśnie te cechy wspólne między y, społecznościami wirtualnymi a y, kontaktowymi, takie jak y, właśnie wzory interakcji, kultura, wspólna tożsamość, y, język. Oczywiście nie da się ukryć, że występują liczne różnice, poza tą, że nie ma do czynienia z jakąś y, fizyczną kontaktowością między członkami tych, tych grup lokalnych. Y, ale, ale jest, jest zauważalny właśnie wspólny mianownik. Właśnie Bandi, Jan Bandit pisał, ludzie, ludzie zabierają rzeczywistość, którą znają ze sobą jako pewien rodzaj bagażu, kiedy zabierają w internecie, kiedy biorą udział w społeczności wirtualnej. Również Wellman definiuje to bardzo podobnie. Internet jest, jednym, jest tylko jednym z wielu miejsc, w którym dochodzi do interakcji między ludźmi. Nie jest izolowaną rzeczywistością. Ludzie odnoszą do interakcji online badaż, jakim jest płeć, etap życia, środowisko kulturowe, status społeczny i ekonomiczny oraz relacje nawiązywane poza siecią. To wyraźnie widać właśnie, wydaje mi się, na, szczególnie na, na przykładzie forów internetowych, które są taką no, społecznością y, skupioną wokół jakiegoś tematu i często w miarę y, spójną i nawet zamkniętą czasami. Y, tak więc y, mamy te cechy, jak właśnie podział ról, wspólny grupowy cel, kontrola społeczna. Tutaj jest też dylemat, ponieważ niektórzy badacze twierdzą, że kontrola społeczna w takich, w takich społecznościach jest, bardzo, jest mniejsza niż w kontaktowych wspólnotach. Ja mam, mi się wydaje, że jednak to oczywiście zależy od typu społeczności, ale można mówić o pewnym typie kontroli społecznej. Kolejną taką kontrowersyjną kwestią jest to, czy przynależność do tych społeczności ma charakter płynny, czy raczej jest bardziej trwała. Tutaj też wydaje mi się, że nie można odpowiedzieć wprost na to pytanie, i tą sprawę społeczną, akurat, którą ja badałam, można powiedzieć, że taką kwestią, która wpływała na stopień, na, na właśnie siłę zaangażowania, była zwykle długość należenia do takiej społeczności, to jak, jak długo na forum ludzie, od jak dawna byli. Tak więc jest to, jest, to, jest to grupa, którą można powiedzieć łączy więź subiektywna zamiast obiektywnej. I to jest chyba taki główny, główny powód, dla którego możemy mówić, że to jest wspólnota nowego typu, że nie możemy jej do końca utożsamić z tymi, z tymi wspólnotami kontaktowymi, organicznymi. Tak jak mówiłam, podjęłam się badania w wspólnoty internetowej, która wydała mi się dość ciekawa właśnie z uwagi na różnego typu procesy, które kształtowały tę społeczność, konstytuowały ją i właśnie procesy, które, procesy socjalizacji członków tej społeczności. Badania trwały, prowadziłam przez okres mniej więcej półtora roku. Jak mówiłam, to jest e, największe forum internetowe e, skupiające mi właśnie kortów w Polsce. E, liczę ono około 50 tysięcy członków w tej chwili i założono stałe w 2002 roku. E, moim celem właściwie było okreś próba określenia, czy można mówić właśnie o wspólnocie jako takiej w kontekście wspólnoty wirt wirtualnej, czy można jakieś analogie znaleźć pomiędzy tymi wspólnotami. E, podjęłam tak, e, przyjęłam takie dwa właściwie kryteria, z jednej strony to kryterium kulturowe czyli te wspólne zainteresowania, wartości, system komunikacji, język, rytuały, czyli to, to wszystko, o czym antropolodzy mówią, kiedy mówią o grówie lokalnej, w ogóle o jakiejś kulturze bardziej skonkretyzowanej. A drugą były właśnie zastosowane perspektywy badawcze. Tutaj oczywiście wy, punktem wyjścia jest antropologia interpretatywna, ponieważ jeśli mówimy o wspólnotach tego typu, Yy, musimy również wziąć pod uwagę ten, yy, ten czynnik, jakim jest, yy, musimy wziąć pod uwagę, musimy wyjść, wyjść z perspektywy yy, tworzenia rzeczywistości społecznej poprzez jedno, jednostek, która tworzą rzeczywistość społeczną, a nie, nie jest ona jakimś faktem zastanym, tylko jest żywa, jest zmienna, jest, jest właśnie tworzona oddolnie. Yy, więc... To polega była tu głównym, wspólnym, jakimś podstawowym założeniem. I również postanowiłam zastosować pewne, pewne perspektywy z zakresu eknometodologii, a także teorii społecznych światów Anselma Szlosa. To jest, wydaje mi się, mało znana koncepcja, ale wydała mi się tutaj użyteczna z tego względu, że społeczne światy Sztros definiuje właśnie jako takie amorficzne, pozbawione konkretnego terytorium, gdzie ani wiek, ani status społeczny nie ma jakiegoś znaczenia większego, są one płynne, nie są to jakieś wyznaczniki trwałe. I Również uczestnictwo w tym jest niesformalizowane, więc uznałam, że to jest na bardzo użyteczna perspektywa. I jeżeli chodzi o takie konkrety już, bo musimy się troszeczkę spieszyć, to jeżeli chodzi o kryteria kulturowe, to można powiedzieć, że bardzo jasno ukazały się te wspólne zainteresowania, cel, działanie, właśnie działanie podstawowe jest jednym z, jednym z tych elementów teorii społecznych światów. Każda grupa jakieś działanie podstawowe wykazuje. Tutaj tym działaniem podstawowym oczywiście z opieka nad kotami, zarówno bezdomnymi, jak i kotami y, prywatnych y, y, właścicieli, którzy mają swoje zwierzęta w domach. Y, tutaj te działania właściwie można powiedzieć przebiegają na dwóch poziomach y, opieki. Z jednej strony, z, z uwagi na specyfikę tego działania, muszą ludzie działać w realnym, w świecie realnym, a z drugiej strony działają na płaszczyźnie również internetowej, w różny sposób, nie będę jeszcze dojadowała szczegóły, bo nie ma na to czasu. Również yy. wartości wzdłuż zachowań są bardzo, bardzo istotne. Nadrzędną wartością jest tutaj ograniczenie populacji, która jest uznawana właśnie za główne źródło cierpienia i powstawania bezdomności wśród, wśród tych zwierząt. Yy. I, I jest sterylizacja, konieczność sterylizacji ma jakiś taki charakter no, dogmatu i tutaj na tym przykładzie bardzo dobrze widać, jak przebiega socjalizacja nowych członków społeczności, kiedy pojawia się jakaś nowa osoba na forum i zasugeruje, że no przykładowo pyta się o, o to, jak się opiekować pacjentami, zaraz pojawia się cała masa odpowiedzi typu, no nie należy tak postępować, więc tutaj widać na tym przykładzie właśnie jak jak przebiega ten proces, no tak jak powiedziałbym, apadura i wytwarzania tubylców. Kolejną rzeczą jest system komunikacji. To jest też takie dość charakterystyczne. Dla kultury internetu są charakterystyczne akronimy. Tutaj mamy również do czynienia z akronimami, które jednak są typowe dla tego środowiska i osadzone mocno właśnie w tym uniwersum wartości tej społeczności. Związane oczywiście z opieką nad kodkutami. A jeżeli chodzi o metodologiczne yy, założenia, które przyjęłam, yy, no tak jak mówię, ładnie się pojawiło, ładnie się ukazało to, jak w jaki sposób przebiegamy proces socjalizacji. Yy, tutaj właśnie ten cytat, który się pojawił ostatni, pokazuje yy, jak yy, osoba, która jakiś czas na forum jest, i w jaki sposób zmieniło się jej, jej sposób myślenia pod tej społeczności. No i właśnie te pozostałe cytaty też mogą zilustrować w jaki sposób, jaki jest system jak wartości tej, tej społeczności. Także, jeżeli chodzi jeszcze o metodologię mamy tutaj do czynienia również z jakimś zjawiskiem przykładowości perspektyw oczekiwanie właśnie, że te nowe osoby, które pojawiają się na forum, będą podzielać poglądy i będą już z miejsca wyznawać te same, które ta społeczność. Yy, więc mamy, mamy społeczność, którą można powiedzieć, której, wspólnym, której głównym czynnikiem spajającym jest właśnie wspólnota zainteresowań, wartości yy, jakichś yy, takich typowych kulturowych komponentów, jak język, jak yy, rytuały wspólne. I na podstawie tego chciałam zadać pytanie, spróbować zadać pytanie właśnie, czy możemy mówić, czy możemy... No tutaj takie rzeczy właściwie, które możemy pominąć ze względu na czas. Czy możemy... Czy powinniśmy przedefiniować loka, lokalność jako taką? Czy może raczej poszerzyć jej, jej, jej zakres? Ponieważ no, wprowadzanie nowych pojęć, wiadomo, może być użyteczne o tyle, że... że jest to jakaś inna troszeczkę kategoria, ale, ale no z drugiej strony jak historia pokazuje, nie zawsze ma to, nie zawsze to się sprawdza. Więc wydaje mi się, że to pytanie bym postawiło jako otwarte i może następni rozmówcy będą mogli jakoś rozwinąć je. Dziękuję bardzo.